Więc w naszym wystąpieniu chcemy pokazać, jakie społeczno-kulturowe wymogi są stawiane w odnośnie ciała czy sylwetki, sposobu odżywiania się. Będziemy mówić o wymogu posiadania szkłego ciała, co jest ściśle związane z dietą. Pokażemy też, jakie produkty żywnościowe są postrzegane jako typowo piece czy typowo męskie. Stereotypowo, kto według mediów i stereotypu jest, jest lepszym twarzem, zastanawiamy się nad tym, czy, to, czy kobieta, być czy mężczyznach, jest, jest lepszym twarzem. No i też postaramy się, postaram się przyjrzeć temu, jakie kobiety wybierają podczas zakupów kobiety, jakimi szyjmi, czym się kierują. Zaczniemy może od takiego kraju, że ciała nasz który jest według wersji przekazów. Z jednej strony ma być, jest wymaganie, żeby sprawiało wrażenie białkiej, dzięki diecie, właśnie dzięki byciu na niesamowicie diecie i skoncentrowaniu się w kontrolowaniu swoich wagi. A drugi, natomiast, na y, sprawieniu wrażenia, że kobieta była pomieśliona dzięki w, w, w, w uczestniom y, fitness. Oczywiście trzeba wziąć upodmiotowienie na arenie publicznej. Pozwala też ono na rezygnację z identyfikacji z ideą kobietości, rozumianą jako macierzyństwo, co może być postrzegane przez część kobiet w kategoriach upodmiotowienia. Reklamy produktów odchudzających lub pomagających kobiecie uzyskać jakieś właśnie społeczne, społecznie pożądane ciało odwołują się do poczucia władzy i kontroli, którą kobieta może mieć nad własnym życiem. Obecnie kobieta jest postrzegana jako bardziej kobieca, jeśli nie posiada takich tradycyjnych atrybutów kobiecości i się wniosek, że bycie kobietą to bycie nabiciem. tak, po przyjrzeniu się hmm, kilku czasopismom hmm, skierowanym do kobiet i, i e, po przegonięciu hmm, reklam telewizyjnych e, można dojść do wniosku, że dieta powinna być skoncentrowana, dieta dla kobiet, kobieca dieta powinna być skoncentrowana na utracie tłuszczu i sylwetce fit. E, wszystkie posiłki w ciągu dnia muszą być zbilansowane, to jest takie Hmm, bardzo często powtarzane słowo, słowo kluczy, wytrych, czy właśnie w większości polecanych diet przez różnego rodzaju celebrytki, czy specjalistów z zdrowego żywienia. E, powinny być wielkostrawne, łatwo przyskawane do organizmu, najlepiej, jeśli będą łagodne w smaku. E, na przykład może to być jakieś e, danie warzywne z drogiem. Hmm. No i co ciekawe te wszystkie poradniki hmm, typu co, jak gotować hmm, w salonach prasowych, są na w działach kobiecych, a właściwie męskich. I to może być też spowodowane tym, że hmm, kobieca prasa jest taka bardziej tematyczna i, i wyspecjalizowana niż męska, w której, jest, hmm, w której się jest wszystko razem hmm, zformowali. Natomiast idealne ciało męskie to ciało sportsmena, twarde, dobrze zbudowane, umięśnione. Przyglądając prasę skierowaną do mężczyzn można odnieść wrażenie, że aby taką sylwetkę i żeby ona uznała została za piękną według norm estetycznych społeczeństwa, musi on musi stosować cały czas techniki odchudzania, tak by i aby to osiągnąć, musi niemal całkowicie pod swoje życie, ćwiczeniem fizycznym i wystarczania organizmowi odpowiednich posiłków. No jednak, że czytelnik może odnieść wrażenie, że niezależnie od tego, jak bardzo się będzie starał, by chciałoby będzie odbiegać od tego idealnego wizerunku. I tak i tak dieta dla prawdziwego faceta powinna zawierać przede wszystkim mięso. Posiłki te powinny być ukwite, w prasie dla panów. Wbrew pozorom jest bardzo dużo artykułów nie tylko poświęconych ćwiczeniom fizycznym, ale też właśnie poświęcone są żywieniu. I właściwie nie tyle, nie tyle żywieniu, co to jest określone jako dostarczanie paliwa organizmowi. No i dla mężczyzn jest skoncentrowane na dawaniu energii sugeruje, że mężczyzna powinien być cały czas naładowany tą energią w nim żywiołowy E, dania te często są wysokogiełkowe i tłuste, e, bardzo często są też e, no, dosyć mocno doprawione i, i pikantne. E, co ciekawe najczęściej podawane proporcje składników i ich ilości w czasie dla mężczyzn. E, sugerują to, że te dania są dla jednej osoby, czyli dla tego mężczyzny. Natomiast e, w czasie kobiecej. Często jeśli są podawane przepisy, to one są nie dla jednej osoby skierowane, tylko z uwzględnieniem jakiejś dodatkowej osoby lub osób, tak jakby kobieta nie mogła podobać za siebie, tylko dla rodziny, znajomych i tak dalej. damskich, gdzie mamy pokazaną modę i tak dalej, jest tylko jeden taki, są takie wydzielone działy z, z jedzeniem, z, z jakimiś tam właśnie przepisami na zuprawy, a, a tych męskich jest dużo właśnie takich potraw, dużo jest mówione o jedzeniu, ale tylko właśnie jest skierowane na to, żeby, żeby mężczyźni no, byli jak najbardziej męscy, że, żeby dostarczyć im tą energię i, i nie tylko. Żeby podkarmić właśnie tą swoją męskość, nawet poprzez jedzenie konkretnych produktów, żeby pozbyć się na przykład damskich hormonów. Jak tutaj, tutaj widać, tylko tam w prawym rogu jest napisane, że kapusta pomaga pozbyć się damskich hormonów z organizmu. tutaj też widzicie na dole, jest napisane, że pięć słynnych szefów kuchni. Czyli mężczyźni pokazują mężczyznom, jak powinni gotować. Czyli to nie są kobiety jako autorytety, tylko mężczyźni. To też jest ciekawe. Zrobiliśmy taką małą ankietę, w której staraliśmy się wyodrębnić produkty Spożywcze, które uważane są za damskie i męskie. W damskich mamy takie produkty jak nabiał, herbata, napoje owocowe, sałatki, sałata. Bo jak to? Nie wypada, żeby facet miał sałatki, prawda? Przecież to kobieta się skrywa, a facet potrzebuje siłę. Więc teraz stereotypowo to jakby nie, nie jest przyjmowane i mile widziane. Znaczy ehm, trzeba powiedzieć, że mile widziane nie jest to, żeby facet po prostu jak sałapy, prawda? Z kobietami kojarzą się również słodycze. A Jeśli chodzi o mięso, to kobiety zazwyczaj jedzą mięso drobiowe i dania, i doprawiają dania na przykład jakimiś łagodnymi przyprawami. Jeśli chodzi natomiast o mężczyzn, oczywiście jedzą również nawiał, tylko, który, czy ktoś was w ogóle widział co tak który je, jogurt Light? Tak? To ja. Czyli jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę. Ale gdybyś miał do wyboru no, normalny jogurt, jogurt light, to wybierasz jogurt light? Light. A dlaczego? Nie To jest ciekawe. Jeśli chodzi o mięso, co jest ciekawe, że mężczyzna bardziej jest kojarzone z wybieraniem takich, jak to się mówi, mięsa czerwone, czyli na przykład wieczor, i nawoł, i na lub oczywiście też jedzą, ale, ale bardziej skierowani są właśnie na tą wiekszowinę i wołowinę. Bardziej mężczyzna kojarzy się również z tym, że spożywa napoje energetyczne czy alkohol. Znaczy kobiety też, ale um, w większym stopniu są to mężczyźni, tak? Um, no bo jak to, nie wypada też kobiecie, zwłaszcza w niektórych Stanach, spożywać alkohol, prawda? To jest um, i słusznie nie niemile widziane społecznie. Produkty słone, jak na przykład słone przekąski i tak dalej, też są bardziej widziane z punktu widzenia, bo to znaczy przy mężczyźni, na przykład jak spożywa jakieś kilko czy coś, to fajnie właśnie sięgnąć po, po jakieś słone przekąski. No i ostre przyprawy, bo mężczyzna się wszystko znieść i tak dalej i ja muszę pokazać tutaj też to, że taki zjeść najbardziej ostre poprawy i, i, i lubi. A? Postawiliśmy też takie pytanie, kto jest lepszym kucharzem? <śmiech> um, tutaj zdania są podzielone, szczerze mówiąc, i um, trudno powiedzieć jednoznacznie, czy mężczyzna, czy kobieta jest lepszym kucharzem, ale co jest ciekawe. Um, kucharzem, na przykład, um, jako kobieta, kucharką, um, jest kobieta w domu, tak, która przygotowuje zazwyczaj śniadania, obiady, kolacje. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że mężczyźni również gotują obiady, ale to są tak, mniejszy procent. To jest również tendencja zmieniająca się, bo jakby chodzi na moda, która mówi, że facet też fajnie, żeby umiał gotować, prawda? Ale w, jeśli chodzi o takie już starsze pokolenia, no to nadal to są kobiety. Kobiety również gotują w stołówkach w barach mlecznych, no i na zamówienie z okazji jakichś świąt, jasności i tak dalej. Sztuczna z kolei jest bardziej kojarzona z um, grillowaniem. Jak się zbliża okres grillowania, no to mężczyźni no to chyba pierwsi do i grillowania, prawda? Fajnie jest, jest tak dużo wiekli i e, pogrillować sobie. Um, są kojaźni też również z tym, że e, przygotowują e, różnego rodzaju takie specjały z, z okazji jakichś świąt, tak? Jest jedna potrawa e, konkretna i oni ją przygotowują na przykład na święta, czy coś takiego. Są wyspecjalizowani w robieniu jednej potrawy, czy na przykład też e, zabijaniu karpia, To tak? jest też część jakby ich było gotowania, to, mm, kto u was normalnie e, zabija karpia w, w domu, w domu, e, Która kobieta w domu was zabija karpia? Oni się nie zabijają. A u mnie tak styl odpłynął. A mężczyzna, zobaczmy, czy nie, nic nawija. Czy jest y, męż, y, u kogoś w domu na przykład, ale rodzice, u was, ale w domu rodzinnym? Czy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna? Bo założę się, że nie wszyscy y, myślą w ten sposób, jeśli chodzi o starsze projekty. To jest tendencja, która, jak też mówiłam, zmieniająca się, prawda? I być może my już mamy inne podejście do tego, ale. Gdzieś tam jeszcze w tle w tkwi ten obraz, prawda? Że to zazwyczaj mężczyzna zabija na przykład tego kapiana na wigilie, tak? No i restauracja. restauracjach. W restauracjach też mężczyźni pracują już na takim wyższym, tak jakby, poziomie, tak? Gdzie uważani są za ekspertów kulinarnych i ten, jak mówimy na przykład, y, proszę przekazać coś w kuchni, czy coś takiego, gdzie jesteśmy w restauracji zazwyczaj mamy na myśli tego faceta, a nie kobietę, bo trudno nam sobie powiedzieć też, że, że na tym najwyższym poziomie y, w tych najlepszych restauracji pracują kobiety jako y, kucharki. Tak? No i tutaj też mamy przykład y, z prasy kobiecej, przepisów, gdzie właśnie mamy też podane pocja na dwie osoby, czyli to jest to, co wcześniej mówił Maciej, że w tych w kobiecych pismach zazwyczaj no, są to um, przepisy, które są kierowane zazwyczaj do dwóch osób, nie dla jednej, tak? A w męskiej um, literaturze um, do poczytania lekkiej, um, są zazwyczaj kier, dania kierowane dla jednej osoby. Um, na um, takie potwierdzenie tego, co powiedziałam, że właśnie kobiety e, częściej pracują w stołówkach, a mężczyźni w tych, e, w tych wykwalifikowanych, tak jakby, restauracjach i tak dalej. E, mam, do zaoferowania mam nie będziemy tutaj całego utwarzać, e, filmik e, James School e, gdzie James Oliver e, robi taką kampanię e, i postanawia zmienić menu szkolnych stołówek w Wielkiej Brytanii. E, w związku z tym e, postanawia popracować w jednej ze szkolnych stołówek i no, widzimy tam w tej szkolnej stołówce, że, że tam pracują przede wszystkim kobiety. To nie jest tak główny motyw tego programu, ale tam gdzieś w właśnie można zauważyć, że tymi posiłkami, którymi zają, które są serwowane, to zazwyczaj gotują mi kobiety. No i pod koniec właśnie tego odcinka, zdają się, w hmm, można powiedzieć konflikt z bo nazwijmy to panu kucharką, i postanawia wysłać do swojej e, restauracji. I w tej restauracji z kolei widzimy, że ona jest tam jedyną kobietą, że wszyscy dookoła to mężczyźni, czyli tutaj też to jest na podwiedzenie tego, że faceci jednak e, pracują w tych e, restauracjach. I na ostatni słowo, zadbaj o swojego mężczyznę. I to będzie taki hasło, że też troszkę z ponieważ. Um, ja mam tutaj takie pytanie: współczesny łowca, kto ciągnie włóczęg w supermarkecie, a kto go w gospodarstwie domowym. W latach 90. były przeprowadzone badania kto tak naprawdę robi zakupy, czy kobieta, czy mężczyzna. I wyszło z nich, że ponad 70, 80% to są kobiety. Tak? Jeśli faceci w tym momencie jadą na zakupy, to zazwyczaj ciągną ten wózek, a kobieta wkłada do tego wózka. Prawda? Oczywiście wybierają sobie jakieś produkty, które im odpowiadają, ale to właśnie kobieta wybiera te podstawowe, najważniejsze produkty, tak? No i o co chodzi z tymi też reklamami? Ta reklama, ogólnie wszystkie reklamy są kierowane do kobiet, jeśli chodzi o produkty spożywcze. I jako głównym odbiorcą reklam uważa się kobiety. No poza tam specjalistycznymi rzeczami dla mężczyzn, tak? Ale produkty spożywcze zazwyczaj są kierowane do kobiet. To jest, tak jak mówię, uważa się i badań konsumenckich wynika, że to kobiety robią te produkty, dlatego też yy, yy, one są do nich kierowane i dlatego też yy, ty masz zadbać do za tego swojego mężczyznę i ty masz mu kupić ten jogu, bo ty robisz te zakupy, prawda? E, to jest yy, yy, krótki jaki zadawaliśmy pytania yy, w ankiecie. Yy. Gdy ktoś chciał się zapoznać, to y, później będzie na stronie, prawda? No i biografia z jakiej korzystaliśmy. No i to, no, no, to, co, nie była. Na podsumowanie mogę dodać, że, y, że to jest tylko taka namiastka tego i mam nadzieję, że y, co nie wyglądam. I że z Wami mogli bardziej się w ten temat i e, bardziej pospierać w tych niektórych aspektach tego jedzenia i tego gender, bo to jest naprawdę różne. i e, Jak sami może z czasem zauważycie, że faktycznie e, to może jedzenie nie jest tak postrzegane stricte, że, że e, jest genderowskie i że jest uwarunkowane społecznie przez płeć. E, to tak naprawdę na każdym poziomie jedzenia można zauważyć to gender myślimy na każdym bada większości. Dobrze, dziękujemy bardzo.